Iza i inne tajemnice Trzeciej Rzeszy, według Dariusza Kwietnia W 1933 roku, kiedy Adolf Hitler dochodzi do władzy, już ludzie, którzy przy nim się znajdują, czyli Heinrich Himmler, tworzy organizację o nazwie SS. Wcześniej taką siłą wiodącą, partyjną i takimi oddziałami szturmowymi, to były oddziały Roma o nazwie SA. W momencie, kiedy Hitler z Himmlerem jednoczą swoje siły, kiedy Hitler zostaje kanclerzem, Himmler ma u swojego boku stu palladynów. W ciągu y, kilku lat szeregi SS rozrastają się do gigantycznych rozmiarów i w 1933 roku Himmler powołuje do życia o organizacji o nazwie Achnenerbe. I ta organizacja ma się zajmować udowodnieniem boskości i niezwyciężonej takiej aury German. Wierzą wierzenia starogermańskie i szukają przejścia do tak zwanej krainy szambali, pod, pod, pod, pod, tak tzw. podzielnego świata. Hitler wysyła w świat o ich swoich e, namiestników, którzy mają szukać, e, grabić, łupić e, wszelkich możliwych środków, aby zdobyć na świecie wszelkiego rodzaju artefakty, które mają służyć tworzeniu mistycyzmu i mają posłużyć stworzeniu im rasy Panów Bogu. To jest tak. W ogólnym zarysie taka informacja. W tym okresie działa już organizacja TOT, którą między m.in. do życia właśnie Heinrich Himmler. I wysyła, nie on osobiście, ale Albert TOT, założyciel i właściciel organizacji TOT, wysyła swoich ludzi już na Dolny Śląsk do miejscowości Jedlina Zdrój. Ta miejscowość znajduje się od miejscowości Głuszyca niecałe 6 km. A miejscowość Głuszyca była później, na, na dzień dzisiejszy jest uważana jako serce i główne centrum projektu. O nazwie olbrzym, niemiecka nazwa brzmi Rize. Dlaczego zainteresowanie Kotliną Kłodzką, dlaczego zainteresowanie, zainteresowanie właśnie Dolnym Śląskiem? Oficjalna wersja brzmi, że od 1943 roku Niemcy ponosząc już, ponosząc już klęski na froncie zachodnim i wschodnim zaczynają swój przemysł zbrojeniowy chować pod ziemię i oficjalna wersja brzmi, że właśnie w tym miejscu miała powstać główna kwatera Hitlera bądź wielkie zakłady zbrojeniowe. Co jest troszeczkę nie do końca prawdą, gdyż od 1943 roku organizacja to Prowadzi badania na tym terenie, robi mapy topograficzne, rozpoznaje teren w postaci kopalni, które znajdują się na tym terenie. Od, w zasadzie najstarsza kopalnia, jaką odkryto na, na, na Dolnym Śląsku jest datowana na 8 wiek naszej ery. Późniejsze starsze kopalnie to są najbardziej znane złoto ryja i złoty stop, gdzie wydobywano złoto. Ale konkretnie w Kotlinie Kłodzkiej wydobywano wszelkiego rodzaju minerały, złoto, srebro. Później pojawia się tam uran, nikiel, chrom Także Sudety są bardzo, bardzo bogate Tylko, że, znaczy obfite, Ale złóboża są ukryte głęboko w skałach I eksploracja ich w tamtych czasach była No nie wiem, czy nie, nieopłacalna a druga sprawa, węgiel wysokokaloryczny, tak zwany rop odajny, z którego Niemcy faktycznie w 1944 roku wyrabiają paliwo syntetyczne w Wałbrzychu. Wałbrzych jest takim w zasadzie centrum produkcji paliwa syntetycznego na Dolnym Śląsku. Ale lokalizacja właśnie kompleksu D jest podyktowana też usytuowaniem kopalni, elektrowni i koksowni na danym terenie. Czyli to coś, co zaczęto... W zasadzie już na dobrą sprawę od 1938 roku, kiedy przywieziono pierwszych jeńców wojennych ze Stalagu 7A ze zgorzelca do Głczycy, inżynierów górniczych, zaczynają się prace w kompleksie Rize. Kompleks Rizej żeby mieć wyobrażenie, to jest rozległy teren prawie na 60 hektarach. To w skład tego wchodzą różnego rodzaju miasta. Od jednej strony jest Głuszyca, Jedlina Zdrój, po drugiej stronie Góry Soboń znajduje się Wali, Mrzeczka. Stojąc na wprost Góry Soboń w Głuszycu, po lewej stronie mamy serce kotliny Kłockiej, dojeżdżamy do samego Kłodzka, w lewą stronę mamy Jedlinę Zdrój, za Górze Śląskie dalej poruszamy się w kierunku na Wałgrzych i na Zamek Książ. Wszystkie te miejsca należą do Rize. Jest to w sumie, jak ktoś ostatnio policzył, jest to w sumie około 60 większych miasteczek. Wtedy to nie były miasta, to były... No można powiedzieć, że Głuszyca prawa miejskie uzyskała w latach 60 ale na przykład dla Niemców to było zwykłe, normalne miasto przemysłowe, w którym były dwa zakłady włókiennicze, potem też trzy zakłady włókiennicze, były trzędzania czesankowa, były cztery tartaki, były dwie elektrownie wodne i sześć szybów napowietrzających, coś co było pod ziemią. To daje nam wyobrażenie, czym było to małe miasteczko. Przed II wojną światową prawdopodobnie, zanim rozpoczęto pracę na, na, na wielką skalę, w Głuszycy mieszkało około tysiąca osób. Pod koniec II wojny światowej liczba mieszkańców, łącznie z jeńcami z opozu, który znajdował się na terenie Głuszycy, przekracza 16 tysięcy. W momencie, kiedy Rosjanie wkraczają do Głuszycy, miejscowość jest całkowicie wyludniona. Nie ma praktycznie nikogo, pojedyncze, pojedyncze osoby, pojedyncze rodziny. Większość ludzi uciekła przed Rosjanami do lasów, dopiero później, jak się zorientowali, że Rosjanie nie palą i nie gwałcą, tak jak to przedstawiała propaganda Goebbelsowska, ludzie zaczynają wracać, zasiedlać w pogotę domy. Na pytanie, co stało się z jeńcami, wszyscy mieszkańcy Głuszycy odpowiadają jednym chórem, bo nie było żadnych jeńców, a dowody są porażające. Na każdym kroku druty kolczaste, na każdym kroku baraki. Dziesiątki baraków rozmieszczonych na polach, na łąkach, przy zakładach, lasach, wszędzie były baraki. Miejscowi, ci którzy zostali autochnoni niemieccy, twierdzą, że Głuszyca była takim małym, sennym miasteczkiem, że tam nic się nie działo. Dowody znowu świadczą zupełnie o czymś innym. Setki tysięcy worków po cemencie. Toż można powiedzieć kilometry przewodów elektrycznych. Można też powiedzieć, że kilometry szyn do wąskotorówki składowane na polach, na łąkach i w pobliżu miejscowości Kolce, gdzie znajdowała się główna droga przy obozie jeńców rosyjskich do głównego wejścia właśnie w kompleksie Rizy, czyli Osówka. To jest takie, takie ogólnie uważane, że to jest, to jest to główne miejsce, główne wejście. Aczkolwiek znajduje się tam obóz jeńców rosyjskich, obóz jeńców nieznanej narodowości, tak to jest podawane. Znajduje się jeszcze w stanie, ostatnio została zaasfaltowana ta droga, ale kawałek fragment został tej drogi, gdzie ostatnio nawet misto olejową urwałem na tej drodze. Oryginalna droga Obozowa. Znajdują się pozostałości baraków, znajduje się jeszcze oryginalny płot z okresu II wojny światowej, który wykorzystuje pan, który w, w tym zakładzie, w zasadzie miejscu pamięci narodowej, ma swoją firmę i tam coś produkuje. Później poruszają się tą drogą. Trafiamy na cztery sztolnie. Trzy drożne, jedna zasypana. Później udając się w kierunku właśnie na zachód, jedziemy w na, na, na Soboń. Znajdujemy cały czas po drodze kolejne sztolnie. Znajdujemy masę wyrobisk, Znajdujemy setki śladów świadczących o tym, że tam biegła wąskotorówka. Później znajdujemy się na Soboniu i to jest dla mnie najważniejsze miejsce, na którym ja się najbardziej skupiam. Gdzie w tym roku zrobiliśmy kilka takich można powiedzieć chaotycznych odkrywek. Inni odkrywcy twierdzą, że tam już nic nie można znaleźć bez, bez pomocy koparek, buldożerów i jakiegoś ciężkiego sprzętu, no czemu oczywiście zaprzeczam. Można jeszcze nawet bez, bez detektora do wykrywacza metalu znaleźć mas, masę rzeczy świadczących o bytności jeńców i pracach prowadzonych na tym terenie. Znaleźliśmy rozjazdy na tzw. zwanej betoniarni, znaleźliśmy rozjazdy wąskotorówki, znaleźliśmy tory porzucone pod ziemią, pod warstwą 30 cm, czyli tego nikt nie zakopał ostatnio, czyli to jest nalot taki 70-letni. Znaleźliśmy kilkanaście hełmów, znaleźliśmy kilka ładownic do Mausera, znaleźliśmy tak samo łańcuchy, nie łańcuchy, groty różnego rodzaju, te groty były używane do kruszenia skał przed jeńców, znaleźliśmy wiertła o długości 5-6 metrów. Prezentuję to na swoich stronach, jest to u nas na forum. Ludzie, którzy z nami byli, chciałbym im podziękować za tą pracę, właśnie jest to grupa Hunter, to jest Andrzej Poczek, którzy niezależnie, z własnym sątem, na własny koszt uczestniczą po prostu w tych pracach. Ktoś nam zarzuca cały czas, że my tam szabrujemy, kradniemy, ale dzięki nam ludzie po prostu... Widzą, co tam można jeszcze odkryć i co kryją jeszcze te góry. Nie na zasadzie, że ktoś przyjeżdża wielką koparą, kopie wielką dziurę i mówi obiekt RIZE, kompleks RIZE, kolejna tajemnica odkryta, i tutaj już nie ma nic więcej do odkrywania. Po raz kolejny użyję słowa, jest to, jest, jest to bzdura. Chciałbym wrócić jeszcze do historii, właśnie RIZE. RIZE jako RIZE to jest kryptonim, roboczy kryptonim budowlany. Częściej pokazuje się nazwa Olbrzym i nazwa jeszcze pusta Niegłuszyca, bo w Werdorf po niemiecku przetłumaczone na nas, daje nam nas te jeszcze puste. Głuszyca była obozem koncentracyjnym wydzielonym z obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Obóz koncentracyjny Głuszyca posiadał 11 podobozów i chyba około 20 filii. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, tych 20 filii, ale 11 podobozów na pewno posiadał. Największym z tych podobozów był pod, pod, pod obóz w Zamku Książąt. I co jest bardzo dziwne, nie obóz macierzysty sprawuje kontrolę nad obozem w Książu, tylko obóz w Głuszycy. Komendantem obozu w Głuszycy jest Otto Mintera. Ojejku, no imienia teraz nie pamiętam, nie będę tu imienia strzelał. Facet, który chce się układać z Rosjanami po II wojnie światowej, chce powiedzieć o wszystkim, co tam się działo. Lecz rozkaz unicestwienia Mintery wydaje kolejny Niemiec o nazwisku Dalmów. I tutaj mamy już dwóch Niemców rywali, rywalizujących ze sobą, jeden chce ujawnić tajemnicę, drugi wręcz wydaje rozkaz Rosjanom, powieszenia Mintery. Mintera zostaje powieszony w buszycy niedaleko domu, tam gdzie ja się urodziłem i mieszkałem. Taka mała wzmianka, urodziłem się, moi rodzice właśnie po wojnie, nawet nieświadomie zajęli, zajęli dom, w którym mieszkał Mintera. Komendant obozu Głuszyca, i dlatego zainteresowanie moje takie wielkie tematem pochodzi, tak jak już wcześniej wspominałem, można to u mnie na blogu wyczytać właśnie od rodziców, od rodzeństwa, od sąsiadów, ale w głównej mierze to, co ja znajdowałem w domu. Przeprowadziliśmy się później do innego niemieckiego domu, gdzie mieszkała słynna Hanna, Hanna manka, która niby ratowała ludzi, wiadomo Niemcy pod koniec wojny, jak już czuli lupy rosyjskich karabinów na swoich plecach, to oni wszystkim wtedy pomagali i kochali wszystkich jeńców. Tylko żeby to też nie zmyliło innych, tak jak historia teraz wypacza właśnie troszeczkę historię II wojny światowej i przedstawia Niemców jako, jako ofiary. Ale wracając do tematu właśnie obozu koncentracyjnego Głuszyca. Dlaczego temat jest taki drażliwy? Bo już wspominałem wiele razy, że jeżeli udałoby się udowodnić, że Głuszyca była obozem koncentracyjnym, posypałyby się roszczenia odszkodowawcze, bo Guszyca znajdowała się na terenie, na terenie Rzeszy, Grozrozen znajdowało się nie na terenie Rzeszy. Czyli znowu, że jakaś bzdurna ustawa, jakiś tam ktoś głupi przepis, przepis kiedyś wymyślił, że odszkodowania płaci się tylko i wyłącznie jeńcom, tym, którzy pracowali na potrzeby trzeciej Rzeszy, będące zatrudnionym na terenie trzeciej Rzeszy. I chodzi tutaj, prawdopodobnie, podobnie o odszkodowanie i dlatego Głuszyca jest wymieniana jako filia pod obóz. Mało tego, to są krótkie, zdawkowe zdania. Nigdzie się nie znajdzie jakiegoś większego opracowania na temat Głuszycy jako obóz koncentracyjny. Do tego obóz koncentracyjny na Sobonie. Ktoś tam mówi, no więźniowie byli, druty kolczaste, baraki, dobrze, ale to był obóz koncentracyjny. Dla mnie nie ma znaczenia, czy tam zamordowano jedną osobę, czy tam zamordowano kilka milionów, tak jak w Auschwitz-Birkenau. Mordowano, jeżeli ludzie byli odgrodzeni, pozbawieni wolności, wykonywali niewolniczą pracę, potem ginęli z głodu, z wycieńczenia, ran, chorób, to jest dla mnie obóz koncentracyjny. Na terenie Polski różnego rodzaju miejsc kaźni, od największych, właśnie Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Bełżec, Sztutowi i inny obozy gros po najmniejsze miejsca zatrzymania, izolowania i mordowania Polaków 5350 placówek udokumentowanych jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, może sięgnąć sobie po książkę Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Książka jest powalająca. Pokazuje wszystkie, no znaczy wszystkie, te miejsca, które zostały udokumentowane. Nawet pojedyncze egzekucje w tak zakładach prewencyjnych wykonywane na Polakach też tutaj są opisane. Opisane wszystko chronologicznie od A do Z. Jest to jedna z najciekawszych pozycji, którą właśnie polecam, jeżeli chodzi o obozy koncentracyjne. Wracając znowuż do, do Rize. Czym było Rize? Oficjalna wersja główna kwatera Hitlera. To od razu to jest wszystko do obalenia, to, to się w ogóle nie trzyma kupy. Przede wszystkim w planach rozbudowy i budowy kwater Hitlera Rize, Sudety nie występują w planach roboczych. Jedyna główna kwatera, która została wybudowana na terenach Polski, w zasadzie to wtedy nie była Polska, tylko Prusy Wschodnie, to jest Gierłoż, czyli Wilczyszaniec. Tak zwana, ja to nazywam i nie ukrywam tego, główna stolica III Rzeszy przez 3 lata nie była w Berlo Berlinie, tylko w Gierłoży. Adolf Hitler prawie trzy lata ze swojego panowania spędził właśnie w Gierłoży. Nie spędził tych wszystkich lat. Dlaczego nie w Obelzat nie mieszkał, dlaczego nie mieszkał w Berlinie, tylko tam jeździł? Większość swojego życia spędził, spędził właśnie w gierłoży, znaczy wojennego życia spędził, spędził w gierłoży, a prawdopodobnie w Wałbrzychu czy na terenie Dolnego Śląska, poza Wrocławiem, nie był ani raz. Po prostu nie był tym zainteresowany i wciskanie nam, że tam miała powstać kolejna kwatera Adolfa Hitlera, to jest po prostu jakaś bzdura i kuriozum, takie... To jest odwracanie uwagi od tego, co tam miało być. Fabryki zbrojeniowe, no też troszeczkę nie pasują. Silosy startowe dla V2, V3, no też, też troszeczkę wydymane. Dlaczego? Drogi dojazdowe które w tamtych czasach istniały, nie byłyby w stanie po prostu transportować pod ziemię, na przykład, no nie wiem skąd, gdzie te rakiety V2 na przykład miałyby być składane. E, dowożenie ich do silosów startowych, pakowanie ich gdzieś tam pod ziemię, no to jest troszeczkę raczej dorzeczne. Kolejna sprawa magazyny. Owszem, można budować magazyny. E, kolejna sprawa. Ten teren w tamtych czasach był dla lotnictwa alianckiego, w zasadzie do 1944 roku był niedostępny. Niemcy na Dolnym Śląsku nie ukrywali fabryk. Największe fabryki zbrojeniowe na na terenie Polski znajdują się właśnie na Dolnym Śląsku. Trzeba też zwrócić uwagę na brzeg dolny. Największe zakłady chemiczne produkujące tabun. I być może, że w 1943 roku, kiedy już Niemcy chyli, chylą się ku upadkowi, coś trzeba zrobić z fosgenem i perytem i tabunem wyprodukowanym właśnie w brzegu dolnym. Niektóre zabiski świadczą o tym, że duża część została właśnie wywieziona gdzieś w okolice Waldenburga, czyli Wałbrzycha i ukryta w specjalnie wydrążonych sztolniach. Byłaby to jedna z największych bomb ekologicznych, jaka znajduje się na terenie Polski, gdyby to się okazało prawdą. Druga sprawa, w wielkim pośpiechu drążono tunele, nawet ich nie szalowano i w pewnym momencie z tych tuneli się wycofywano. Jedyne największe komory i największe rozbudowy, jakie są w kompleksie Rize to jest włodarz i osówka. Największe hale. I na trzecim miejscu znajduje się właśnie kompleks Rzeczka. W kompleksie Rizze znajduje się największa hala, częściowo wybetonowana, do czego ona miała służyć. Różne są porównania, różne, różne są tam mity i legendy, że tam pionowe, pionowe rakiety, czy silniki do, do, do rakiet miały być składane. Tylko znowuż mały problem. Tunele wlotowe i wylotowe z tych podziemi. Dla porównania chciałbym, żeby ktoś, jeżeli będzie dociekliwy, żeby sobie porównał wjazdy do, pod górę IN, koło bruku, to były zakłady Philipsa, albo kompleks Dora, tam gdzie faktycznie składano V1 i V2. Tam wjeżdżały całe pociągi, w kompleksie Rize nie ma ani jednego takiego tunelu wjazdowego, gabarytowego, żeby tam wjechała nawet wielka, wielka ciężarówka. Małe samochody, proszę bardzo, ale wielkie ciężarówki miałyby problemy, żeby tam wjechać. Ostatnio ktoś mi powiedział tak, że te Tunele zostałyby później powiększone i rozbudowane. No, dla mnie jest bezsensem budowanie wąskiego tunelu, a w środku wielkiej hali montażowej, no to przepraszam bardzo, co tam miałoby być yy, składane. No i tu chodzimy już w temat Wunderwasser, czyli cudownej broni, że pod ziemią właśnie gdzieś tam w Rize miała być produkowana, robiona, składana, yy, składana cudowna broń. Co się składa na cudowną broń, to na następną audycję sobie zostawimy, ale jeszcze wracając do kompleksu Rize. Dotarłem ostatnio do listów przewozowych, które tymi listami przewozowymi dysponuje kilkanaście osób. One ukazały się w kilkudziesięciu książkach przez różnych autorów opisywane. Tylko zastanowił mnie jeden fakt. Dlaczego do Głuszycy przywożono drewno tekowe? Mimo, że dookoła były lasy Dąb i Bóg, drewno tekowe jest drewnem szlachetnym. W zasadzie jest odpornym na całkowitą wilgoć. I kolejna sprawa, do Głuszycy przywożono też palce. To jest forma takiego korka, z którego wy, wy, wy, wyrabia się skławiki. Też duże ilości tego były do Głuszycy przywożone. Tutaj muszę zaznaczyć, że ktoś powie od razu, tak, owszem, dlatego to przywożono, bo w Głuszycy były zakłady Siemensa Krupa, i tu wytwarzano elektronikę i żyroką pasę do łodzi podwodnych. Może tak być, że później używano, robiono z nich skrzynki i w tym wywożono właśnie właśnie, właśnie wywożono te urządzenia, które tutaj składano. Mało tego, ostatnio ktoś nawet potwierdził, że w Głuszycy swoją filię miał Messerschmitt. Do pierwszego Messerschmitta odrzutowego Nie wiem, czy nitowano skrzydła, czy stateczniki Wiem, że jakieś elementy do Messerschmitta miały być w Głuszycy robione Czyli teraz kompleks Rize, wszyscy starają nam się pokazać i wmówić Że to jest osówka rzeczka płotarz. A ja cały czas z tym walczę od kilkudziesięciu lat Że nie, że kompleks Rize zaczyna się w Głuszycy. Czyli w obozie koncentracyjnym Głuszyca owija pewne pasmo górskie dookoła poprzez Jedlinę, Jugowice, Zagórze Śląskie wali mrzeczkę Wraca z powrotem przez sierpnicę do Głuszycy. To jest kompleks Riza. To są budynki naziemne, to jest masa magazynów, bo ktoś ostatnio mi zarzucił, że w Rize nie było magazynu. Tu było najwięcej magazynów, bo na przykład Głuszyca była potężnym magazynem, tu była rampa rozładunkowa. to były dwa szyby. Mało tego, w Głuszycy Niemcy wybudowali, zaczęli, zapoczątkowali wydobywa, wydobycie uranu, tylko że ten uran był zbyt młody i ponoć nie nadawał się do użytku. Te prace kontynuowali Rosjanie po II wojnie światowej. Ja jako dziecko żyłem w przekonaniu, że będziemy wysiedleni, bo w zasadzie mieszkańcy Głuszycy żyli w takiej świadomości, że co ileś tam lat będziemy przesiedlani z powodu uranu. Do tej pory jak Głuszyca Głuszycą po II wojnie światowej jest, nikt nigdy stamtąd został z tego powodu nie przesiedlony, a współczynnik umieralności na białaczkę jest potężny. No, ktoś tam nawet pracę prowadził, mówił, że to jest anomalia taka występująca troszkę. Mało tego, wody głębinowe, jak się przystawi czytnik Egera, piszczą. W niektórych miejscach, jak się pójdzie, jest to słabe, słabe promieniowanie, ale zawsze. E, każde prace, które tam się prowadzi, spotykają się z wielką negacją miejscowych e, autochtonów, którzy tam zostali, oraz teraz nowych grup, tak zwanych ekologicznych. Ja jestem atakowany non-stop, jeżeli tylko się gdzieś tam pokazuje. Non-stop atakują mnie różnego w rodzaju ludzi. Nie będę teraz tutaj wymieniał, nie będę robił reklamy tym ludziom, bo oni tylko na tym żerują i oni z tego żyją, że jeżeli się o nich mówi, ktoś wchodzi na ich strony i im te strony napędza, także to też jest bez sensu mówienie o tym. Wraca jeszcze, chciałem tutaj wrócić na chwileczkę do samego kompleksu Rize. Organizacja to, która buduje to wszystko co się znajduje w obrębie Gursowich, to jest ta sama organizacja, która buduje umocnienia MRU, to jest ta sama organizacja, która buduje Bał Atlantycki, to jest ta sama organizacja, która buduje, buduje szaniec i to jest ta sama organizacja, która buduje Wszystkie umocnienia na bale pomorskim. Jest to jedna z największych firm budowlano-technicznych w ówczesnej Europie. Albert Sper, kiedy zostaje staje na czele organizacji TOT, tak zwany wielki budowniczy, kieruje w Sudety, kieruje na Dolny Śląsk niewyobrażalne ilości betonu. To też jest bardzo dziwne. Dlaczego właśnie tutaj jest pchany beton? Dlaczego beton takiej jakości jest pchany właśnie w Sudety? To zaznacza, że beton jest lichej jakości. W porównaniu z betonem tym, który jest użyty do budowy MRU, czy nawet Wilczego Szańca, czy bunkrów na Wale Pomorskim ten beton jest najgorszy. To jest tak zwany beton żwirowy, tak zwany B12, który teraz faktycznie po określonej tam Ilości lat, ostatnio też nie jestem specem w tej dziedzinie Ktoś mi ostatnio powiedział, że ten beton został zaprojektowany w niektórych miejscach Tak, że po upływie pewnego czasu on ma się samoczynnie zawalić I to się dzieje Ten beton, ktoś mi powiedział, że on się utlenia Że, że, że powietrze to powoduje erozja Że te ściany zaczynają powoli się osuwać, Że jeszcze, no nie wiem, 20 lat, 30 Samoczynne zawalenie niektórych, przepraszam, niektórych chodników nastąpi to jest też celowe działanie, czytałem o tym bardzo dużo, na przykład we Francji w niektórych miejscach na linii Marginota tak samo był użyty najlepszej jakości beton, a w niektórych miejscach używano betonu, który 6 lat po wojnie po prostu zmurszczał i się zasypał. Coś takiego można zaobserwować tak samo w tym, w, browarze w Sobótce, ale to też będzie oddzielny temat. Wracając i reasumując, czym jest właśnie kompleks Rize. Jest to jeden, jedna z największych tajemnic II wojny światowej na terenach Polski. Wiemy bardzo dużo o innych kompleksach, a na temat właśnie kompleksu Rize wiemy najmniej. Wiemy, że wszystko to, co zostało napisane i gdzieś jakieś archiwa, jak istnieją, zostały w latach 40 nie wiem czy ją ustawą, objęte tajemnicą na około 100 lat, czyli 2045 powinniśmy dowiedzieć się tajemnic, tajemnic związanych z II wojną światową. Aczkolwiek wszystkie archiwa większe, które istniały do 90 roku, przestały praktycznie istnieć. Ja pamiętam, jak wyglądało muzeum Grozrozy w Obrzychu. Pamiętam, jak wyglądało archiwum właśnie w Radogoszu. Pamiętam, jak wyglądały izdy pamięci praktycznie w każdej szkole podstawowej. Wszędzie tych dokumentów była naprawdę masa. do tego dziesiątki tysięcy zdjęć, różnego rodzaju dokumentów. I moje pytanie się rodzi, co z tym wszystkim stało się po 91 roku? Wiem, że część została zniszczonych, wyrzuconych na śmieci. Wiemy, w mojej szkole włókienniczej, do której chodziłem, była potężna izba pamięci. Mieliśmy tam masę dokumentów, mieliśmy zdjęcia Głuszycy z 1944 i 1945 roku. Mieliśmy listy, mieliśmy wspomnienia ludzi, którzy tam żyli. To wszystko przepadło. Część padło w prywatne ręce. i Wiem, że większość poszukiwaczy, jak dorwie jeden dokument, nie robią tak jak ja, że byle co dostanę, od razu publikuję, dzielę się tą wiedzą. Inni to zatrzymują i trzymają to jak świętego grala. Wokół tego rosną legendy, rosną midy. Ostatnio spotkałem właśnie pana, który mi pokazał zdjęcie 1944 roku, które ja osobiście publikowałem 3 lata temu w internecie. A gościu zapłacił za te zdjęcie 2000 zł. No niestety, głupich ponoć nie sieją. Teraz kolejna sprawa właśnie mieszkańców Głuszycy, Otto Dalmusa. I, I innych mieszkańców. Nie jest też tajemnicą, że Otto Danus był przyjacielem naszej rodziny. To znaczy przyjacielem, to jest wielkie słowo, że był przyjacielem, ale po prostu był znany. W momencie, kiedy zamieściłem zdjęcie w internecie Dalmusa z moim ojcem, powstał szum, że to jest Photoshop, że to jest nieprawda, komu jest potrzebny ściemniacz Dalmus. Wszyscy wokół Dalmusa robią wielką wielką taką tajemnicę, a tu ktoś daje im zdjęcie i ludzie to odrzucają. Daje inne dowody na istnienie jakichś tam rzeczy, ludzie to odrzucają. Kręcę filmy, pokazuję, słuchajcie, jest to taki, taki tunel, zaraz jest negacja i 50 słów negujących. Ale pytanie po co? Po co ty to robisz? mówi wierzą ci może jedna osoba, dwie osoby właśnie dla tej jednej osoby, dla tych dwóch osób to robię. Nie robię dla tego całego takiego pieniactwa, które tylko czeka na jakieś tam potknięcie czy cokolwiek, żeby zrobić z tego wielką aferę, tylko dla tych ludzi, bo się staram, staram się jeździć. Proszę ludzi nieraz e, o pomoc. W formie takiej, żeby pomogli w przenocowaniu, w pokazaniu jakichś tam, e, jakich tam miejsc. Zaznaczam, nie pobieram za to żadnych pieniędzy. Nie biorę żadnych pieniędzy od nikogo, tak jak ostatnio ktoś powiedział, że my zrobiliśmy na tym majątek. Gdyby tak było, to bym nie występował gdzieś tak zaściankowo, tylko stać mi nie było na to, żeby wykupić sobie Czas antenowy w jakiejś wielkiej telewizji i wtedy zrobiłbym wielkie show. Ale małymi kroczkami przypuszczam, że kiedyś, że kiedyś dojdziemy do tego, czym było naprawdę Rize. Chciałbym tutaj też podziękować ludziom, którzy zajmują się Rizę właśnie tak amatorsko z całej Polski, w zasadzie z całej Europy, którzy wspierają to, co robię. Ci, którzy przysyłają jakieś tam zdjęcia, jakieś dokumenty. Wiem, że te działania są potrzebne. Wiem, że to trzeba robić. Ktoś ostatnio mnie namawiał, żebym w ogóle z tematu rizę się wycofał. Powiem, że nie, nie zrobię tego. Dlaczego? Następną audycję, jaką nakręcimy, to będą prace eugeniczne i genetyczne prowadzone przez Niemców Auschwitz i Groz Chciałbym też opowiedzieć o pobycie Mengalego na dornym Śląsku. No i oczywiście największe ostatnie sensacje dla mnie, czyli kryształowe archiwum i hybrydyzacja hybrydy oraz kryształowe trumny i wielkie pojemniki, które gdzieś tam takie trumny metalowe, które zostały, to też chciałbym, żebyśmy wyemitowali po prostu jako oddzielny temat, bo to są naprawdę godziny, godziny materiału, które... znaczy nie godziny materiału, tylko godziny opowieści o każdym odrębnie materiale. Gdybym teraz chciał o tym wszystkim opowiadać, to by naprawdę zajęło nam kilkanaście godzin, ale mniemam, że po prostu cyklicznie będziemy poruszali każdy temat. Myślę, że wy też będziecie w tym uczestniczyli, zadając pytania uczestnicząc w sposób merytoryczny w tym. Bo chciałbym na przykład taką mery... nawiązać taką merytoryczną dyskusję, która będzie tylko i wyłącznie związana z tym tematem. Odrzucając wszystkie inne rzeczy, poświęcić się właśnie temu okresowi II wojny światowej i kompleksowi Rize. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia, dostępny pod adresem blogspot.com. Opracowanie i realizacja Portal Infra www infraorg.pl